Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Rybalarz zapraszam. Wzruszające wpisy w księdze kondolencyjnej o pośle Łukaszu Litewce. Nie ma dużo takich ludzi i to jest ogromna strata. Nie? Za pół godziny pogrzeb połączymy się z naszą reporterką. Maksymalne stawki zapaliwa na jutro ogłoszone. Nieznacznie podrożeje benzyna, potanieje olej napędowy. Na teatralnej scenie i na antenie jedynki jednocześnie. Dziś wyjątkowe słuchowisko na żywo z udziałem publiczności. Ogromna strata. Te słowa padają dziś w Sosnowcu najczęściej. Rodzinne miasto tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki żegna dziś wyjątkowego społecznika. Za pół godziny rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Na miejscu jest już reporterka Polskiego Radia Anna Orzeł. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry. Trudno w tę śmierć uwierzyć, jeszcze trudniej ją zaakceptować. Mieszkańcy Sosnowca żegnają tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewkę. Zawsze był gotowy nieść pomoc, zwłaszcza najsłabszym dzieciom i zwierzętom. Jego odejście dla wielu jest bolesną stratą. Od minionego czwartku, od tragicznego wypadku w Sosnowcu panuje żałoba. Był bardzo dobrym człowiekiem, bardzo wrażliwym na ludzką krzywdę i zwierząt. No nie ma takich ludzi i to jest ogromna strata. To jest taki, gdzie nawet głupi post, który mi się wyświetlał, teraz go nie ma. Po prostu brakuje. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. To nieprawda, nie jeśli chodzi o Łukasza Litewkę, który jak nikt umiał gromadzić ludzi wokół spraw fundamentalnych, tłumaczy prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. To był znak firmowy naszego kraju, wsparcia, pomagania, takich inicjatyw oddolnych, także oczywiście dla Sosnowca to szczególnie trudny moment, bo, bo to chłopak z naszego, naszego miasta, z naszej ziemi, ale, ale to ogromna strata dla całego kraju. Pogrzeb ma charakter państwowy, ale na prośbę najbliższych odbędzie się bez udziału mediów. Sosnowiec, no, że powrócimy do Ciebie już za godzinę. Ponad rok trudnych negocjacji. Tak białoruskie reżimowe media komentują wymianę więźniów, dzięki której wolność odzyskał Andrzej Poczobut i są też w Mińsku podziękowania dla Moskwy. Białoruskie media państwowe podały, że operacja wymiany więźniów była przygotowywana przez ponad rok. W jej przygotowaniu zaangażowani byli przedstawiciele siedmiu państw, rozmowy były, jak napisano, długie i skomplikowane. Podano także, że białoruskie KGB dziękuje za pomoc rosyjskiemu FSB. Andrzeja Poczobuta wymieniono na łukach szenkowskich szpiegów aresztowanych w Polsce, napisała opozycyjna gazeta Nasza Niwa. Liderka białoruskiej opozycji, Swietlana w specjalnym oświadczeniu napisała, to wielki dzień dla dla nas wszystkich. Andrzej Poczobut jest wolny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jest kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnych stawek za paliwo na jutro. Benzyna ma być nieznacznie droższa o kilka groszy, a potanieje diesel. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28 Za 98 6,77 Natomiast olej napędowy o 8 groszy w dół do 7 zł i 14 groszy. Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym afery korupcyjnej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Sprawa dotyczy jednej z urzędniczek, która miała brać łapówki w zamian za przyspieszenie legalizacji pobytu cudzoziemców. Kobieta wraz z czterema innymi osobami została zatrzymana prawie dwa lata temu, a tym razem w ręce policji wpadły kolejne cztery osoby, mówi podinspektor Magdalena Ciska z gdańskiej policji. Dwa zatrzymani obywatele Ukrainy usłyszeli zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw dotyczących uzyskiwania dla cudzoziemców kart pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powołując się na znajomości i wpływy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Zarzuty ma w tej sprawie już 18 osób, a to nie koniec, bo śledztwo ma charakter rozwojowy. To są aktualności jedynki. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych par na świecie, książę William i księżna Kate, obchodzi 15. rocznicę ślubu. Nie ma jednak wielkich uroczystości ani oficjalnych wystąpień, a para zaczęła dzień od odwiezienia dzieci do szkoły. Ulubieni rojalsi Brytyjczyków, William i Kate nie planują dzisiaj żadnych publicznych wystąpień. Pałac Kensington nie zapowiedział oficjalnych uroczystości. To element ich strategii, większej ochrony prywatności po trudnych miesiącach walki księżnej o zdrowie. Dzień przed rocznicą książę William odwiedził Walię, miejsce, gdzie para zaczynała wspólne życie. To jeden z niewielu publicznych akcentów związanych z jubileuszem. Brytyjskie media wracają dziś do wydarzeń sprzed 15 lat. W 2011 roku Londyn przeżywał prawdziwe oblężenie. Na ślub stulecia do stolicy przyjechał Ponad milion osób. Transmisję ceremonii oglądało na całym świecie dwa miliardy widzów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Wyjątkowe wydarzenie łączące teatr i radio. W stołecznym Teatrze Studio o 19.00 słuchowisko na żywo z udziałem publiczności. No i transmisja na antenie radiowej jedynki, mówi kierowniczka literacka Teatru Polskiego Radia i reżyserka wydarzenia Julia Mark.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Wschodnia Polska dziś najchłodniejsza od 5 do 7 stopni od po Podkarpacie, podobnie na Podhalu. Najcieplej na zachodzie teraz do 12 stopni na Nizinie Szczecińskiej i w Po Popołudnie pochmurne z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem we wschodnich regionach. Chwilami silniejszy wiatr do 70 km na godzinę w Sudetach.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 Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej lokalnie średniej i wynosił w Karsach 116 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 6. W Szczucinie 114 ubyło 4, w Zawichoście 216 przybyło 5, w Puławach 118 ubyło 12, w Warszawie 161 przybyło 2, w Kępie Polskiej 210 ubyło 2, we Włocławku 139 bez zmian, w Toruniu 159 ubyło 1, w Tczewie 308 przybyło 1. Oh, <laughs> man. Na stanie w Przemyślu 90, bez zmian, na Narwi w ostruęce 72, ubyło 1, na Bugu we Włodawie 108, bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 135, bez zmian, u Ujścia 278, przybyło 3, w Malczycach 156, ubyło 2, w Połęcku 76, także ubyło 2. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 166, ubyło 2, w Gorzowie Wielkopolskim 203, bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl. Jedynka Polskie Radio Ogłoszenie Społeczne.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 14 minut po godzinie 13 to jest tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66 to telefon do tylko szczerze. A o czym będziemy dziś dyskutować? Będziemy trochę wspominać, takie mamy wrażenie. To jest tak zwana oczywista oczywistość, że świat pędzi w coraz szybszym tempie, że to wszystko wokół nas naprawdę zmienia się błyskawicznie. Nawet nie mówię o rozwoju technologicznym, ale o wielu różnych rzeczach, które możemy dostrzec na naszych osiedlach, na naszych ulicach. Ja coraz częściej łapię się na tym, że zaczyna mi na przykład brakować no, tak prozaicznych miejsc, tak typowych miejsc kiedyś, jak na przykład kioski ruchu. Kompletnie poznikały z naszych ulic. Teraz spacerując, chodząc po swojej części Warszawy, po swojej części Mokotowa, właściwie coraz częściej napotykam się na takie dziury, które pozostały po takich klasycznych kioskach ruchu kiedyś, ruchu, nie tylko ruchu, które chociażby sprzedawały prasę. No ale skoro nie czytamy papierowej prasy, to właściwie sens ich istnienia jest zerowy. E, znikają sklepy, znikają restauracje, znikają kawiarnie, znikają sklepy, do których przez wiele lat chodziliśmy, stają się czymś zupełnie innym. E, I coraz częściej mam z tym problem. No to właśnie o takich zmianach, o takich brakach będziemy rozmawiać. O tym, za czym Tęsknimy. Co nam zniknęło? No i dlaczego akurat to miejsce wywołuje w nas takie wspomnienia i taką nostalgię? Zapraszam do dyskusji, a na początek oczywiście, na dobry początek, nasza sonda. Tęsknię za młodością, za siłą, za zdrowiem, za nadzieją. Na lepsze jutro, konną jazdą, którą uprawiałam, a już w tej chwili nie uprawiam, my i z kolegami z liceum. Ten słynny trzepak, w którym się kiedyś wystawało, to wciąż jest gdzieś tam w nas, prawda? Ja żałuję, że go teraz nie ma, bo mi się wydaje, żeby się bardziej ludzie integrowali w taki naturalny sposób, a nie poprzez internet. Myślałam, że jak do przodu pójdziemy z cywilizacją, to tamte znikną. Okazuje się, że one dalej przebijają. Chociażby komunikacja między ludźmi, jak się idzie ulicą, to rozmawialiśmy. Ja mam wrażenie, że to bardzo częsty motyw. Bardzo wielu z moich rozmówców o tym mówi. widzi się ludzi z telefonami. Za smakami. No taką naturalną, naturalnymi produktami, za pyszną wędliną, za słodką marchewką, za truskawkami które no, w tej chwili nie mają takiego smaku, jak, jak nie wiem, no, wydaje mi się, za czasów mojego dzieciństwa. Miałam taki sklep, pamiętam, obok szkoły podstawowej. On się nazywał To i Owo. I zawsze tam chodziłam codziennie po takie soczki. One się nazywały coś na D, ale takie w kartoniku, owocowe, z taką właśnie plastikową jeszcze wtedy słomką, takie malutkie. No, ale wiem, że już ich nie produkują. Brakuje mi czasów, które były po prostu, mm, nie były przebodźcowane. Teraz uważam, że no, nie ma takiego czasu, gdzie spędza się go z drugim człowiekiem i brakuje mi na przykład słuchania muzyki w inny sposób, chociaż była ona trudniejsza do zdobycia, to tak nostalgicznie podchodzę do tematu. Wiadomo, że te lata 90. O, ja ogólnie jest za latami 90. Z racji tego, że byłam dużo młodsza i no, ten czas dziecięcy jest zawsze tak miło wspominany, no i wtedy zupełnie inaczej spędzało się czas i na podwórku tego mi brakuje, więc Chętnie bym polatała po podwórku, pograła w gumę przed blokiem z wielkiej płyty, więc jakaś taka nostalgia jest w tym wszystkim faktycznie. Za czym tęsknimy, co wywołuje w nas nostalgię i wspomnienia. 22 645, 22 66. Ja wspominałem o tych klasycznych, małych kioskach ruchu niepozornych, których istnienie było dla nas czymś absolutnie oczywistym przez wiele, wiele dziesięcioleci. Dziś pozostały nieliczne, to są jakieś naprawdę już ostatnie sztuki. Cała reszta zniknęła z krajobrazu naszych miast i, i miasteczek. Zmieniają się podwórka, znikają małe osiedlowe sklepiki, znikają... O, to jest na przykład rzecz, która też boli. Znikają e, rzemieślnicy, znikają panowie naprawiający obuwie, już o jakichś wytwórcach, e, parasolek, rękawiczek, e, którzy przez dziesięciolecia też w jakimś takich malutkich pomieszczeniach sobie produkowali te swoje wyroby. Też już nawet nie ma co wspominać to, to też są jakieś już dinozaury absolutne. No to na dobry początek, pan Michał. Dzień dobry. E, dzień dobry. E... To zauważyłem jakiś czas temu, że zniknęły sklepy spożywcze. Mam na myśli te małe, rodzinne sklepy, które w latach 90. powstawały jak grzyby po deszczu. No, zostało one zastąpione przez no, już no, sieciowe... Wiemy, jakie takie... sieciówki, tak. Tak, nie były już, że tam, wiadomo, z sympatycznym płazem w tle. Natomiast e, to są takie sklepy, których już i Grekowski, czy czyli Ksińska m, już nie jest sam, sama sobie szefem. Nie ma tych kupców, których zdaliśmy... Pana, pani, sąsiedztwa Którzy decydowali o tym, o której otwierają Czym handlują, jakie dają upusty Jak układają towar To już tego niestety nie ma, Są korporacje To panu najbardziej przeszkadza Bo rzeczywiście to też jest coś, nad czym ja się Ostatnio zastanawiałem W moim otoczeniu Został chyba jeden, może dwa Takie naprawdę, nazwijmy to osiedlowe sklepiki No cała reszta to, to, to wiadomo Jakie marki no to też jest tego bękuję, bo wiem też, że e, kupcy, którzy tam teraz handlują, nie są u siebie z szefami, tak jak byli kiedyś, tak? Mm -hmm. I co, I inny klimat to znaczy, chyba też, ja, ja ja prawda, jak się wejdzie? Ten, tak, bezpośrednio to nie przeszkadza, natomiast domyślam się, że to jest już zupełnie inny świat niż kiedyś. Panie Michale, bardzo, bardzo dziękuję. 22645, 2266. E, co zniknęło, co się zmieniło, za czym tęsknimy? No. Czego chcielibyśmy z powrotem? Może tak zapytam. 22645, 2266. No i na ile tego typu przemyślenia to jest... Y Kwestia coraz bardziej pędzącego świata, za którym już chyba nie jesteśmy w stanie e, e, nadgonić tych, tych dystansów. A na ile to jest jednak kwestia tego, że jesteśmy coraz starsi no i coraz chętniej wspominamy to, jak było kiedyś. No to być może te kwestie rozstrzygnie nasz gość, pani Aleksandra e, Musielak, psycholożka Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Kwestia wieku? Taka jest brutalna, na prawda? Na pewno. E, to e, już filozofowie mówili o tym, że tak mniej więcej w połowie życia, myślę, że jesteśmy w takich podobnych wie wieku, my we dwójkę i nasi słuchacze, czyli tak pewnie po 40 roku życia e, mocno, e, to jest ta połowa życia, w której zaczynamy na te, trochę inaczej patrzeć e, na różne rzeczy. Po pierwsze uświadamiamy sobie, że więcej czasu za nami, tak statystycznie patrząc, niż przed nami, e, doświadczamy też zmian, które się w nas dzieją, po prostu chociażby to, że nasze ciało się zmienia, że już pewne rzeczy, które nie, kiedyś były możliwe, dzisiaj nie są możliwe. Tutaj jedna pani mówiła o tym, że jeździła kiedyś konno, a już nie jeździ. Mam nadzieję, że to taka decyzja, e, która nie wynika z, ze zdrowotnych jakichś problemów, ale jednak często to jest taki moment, w którym już właśnie okazuje się, że Różne rzeczy nie są już nam e, tak dostępne, jak były kiedyś. No i wtedy okazuje się, że mm, pojawia się właśnie ta nostalgiczna, taka tęsknota za tym czasem, kiedy byliśmy bardziej beztroscy. Więcej mogliśmy, nie musieliśmy o tyle rzeczy się martwić, i tak dalej, i tak dalej. Więc no dobrze, pewno... ale do Pani Aleksandro, to, to ja zapytam inaczej, bo zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie z wiekiem no, bardziej o takich rzeczach myślimy, to jest naturalne, ale z drugiej strony no, myślę jednak też o tych zmianach wokół nas, bo mój dziadek przez całe swoje życie chodził do jednego fryzjera na ulicy Koszykowej w Warszawie. E Mo, y, mój ojciec, kiedy mieszkaliśmy jeszcze razem z dziadkami, też chodził do tego fryzjera. Jak ja byłem mały, byłem przez dziadka też zabierany do tego fryzjera. Więc można powiedzieć, to było miejsce, które łączyło trzy pokolenia. E, oczywiście tego fryzjera już dawno w tym miejscu nie ma. E, na miejscu tego fryzjera w ciągu ostatnich lat było, nie wiem, 10, 15 albo być może 20 bardzo różnych miejsc. E, sklepów spożywczych, sklepów drogeryjnych, jakiegoś biura, było jakieś biuro podróży i tak dalej, i tak dalej. I o takie zmiany mi chodzi. E, to y, na pewno tk i tkanka mie mie miejska się zmienia, przepraszam. I na pewno też zmienia się, zmieniają się relacje międzyludzkie, to o czym tutaj też słuchacze i słuchaczki wspominali wcześniej. I na pewno jest też tak, że te zmiany następują szybciej niż za właśnie pokolenia naszych dziadków, czy nawet naszych rodziców. Bo mniej więcej wtedy te zmiany, tak można było mówić, że to są różnice pokoleniowe, bo, bo faktycznie te zmiany następowały tak raczej w ramach kolejnego pokolenia. A dzisiaj te zmiany następują tak szybko, że w ramach jednego pokolenia, one następują bardzo często kilka razy, chociażby zmiany e, technologiczne. tak mm -hmm. Myślę sobie, że za naszego życia przerobiliśmy już słuchanie muzyki, ktoś tutaj e, mówił o tym, na kasetach, na e, płytach CD, e, na MP3-kach i teraz doszliśmy do etapu, kiedy właściwie większość z nas słuchanie streamingu tak naprawdę e, ściąga. A mm -hmm. jeszcze pewnie część z nas e, kojarzy... Teraz jest powrót do gra gramofonów, które były, ne, były w naszych e, domach, czy nawet jeszcze takie e, były magnetofony szpulowe. Nie wiem, czy państwo oh, ne, pamiętacie. Oczywiście, jak to się e, ładnie dokładnie. wkręcało. <głos> Więc proszę zobaczyć, ile też rzeczy trzeba było mhm. się nauczyć. Obsługi po prostu nowej e, technologii. I to może gdzieś tam mm, po prostu też e, taką refleksję pobudzać do, e, do tego e, tych zmian jest zbyt dużo i one się odbywają w zbyt dużym tempie. To Panie Aleksandro, to proszę z nami zostać 22 645, 22 66. O tych zmianach, coraz szybszych zmianach i o tym, jak na te zmiany reagujemy, rozmawiamy w tylko szczerze. Jest z nami Pan Krzysztof. Dzień dobry. A dzień dobry, witam, pan, witam państwa i wszystkich słuchaczy. Ja może powiem krótko, tęsknię, może nie tęsknię, ale pamiętam czasy, kiedy jeszcze produkty były na kartki, więc jestem z tego pokolenia średnim wieku i w tamtym roku miałem okazję przejechać się pociągiem nad morze. W szoku byłem, że ludzie ze sobą rozmawiają. W szoku byłem, że mają założone słuchawki, jeden na drugiego nie patrzy. W szoku byłem, że nikt nie patrzy, komu można podnieść teczkę do góry i położyć wyżej, szczególnie gdy wsiada pani albo kobieta, jak to wychowanie nakazywa. Więc tęsknię za takimi czasami, kiedy ludzie będą... ...na to, co ktoś powie, a nie tylko to, co w słuchawkach usłyszą. I tak samo jest w przychodniach. No... Częściowo to są kolejki rozładowane. Mhm. Nam też czasy, kiedy przychodziło się, była rozmowa, ja biorę to, mi to pomaga, ale każdy tamten, ten, ten, ten, ten. Ludzie, nawet mhm. to szarcie, takie I... emocjonalne. I... Panie Krzysztofie, bardzo, bardzo dziękuję. Nie będziemy kontynuować, bo strasznie rwie połączenie, niestety. Ale myślę, że to, co najważniejsze, to mogliśmy usłyszeć. Bardzo, panu dziękuję. 22 645 22 66. Pan Paweł, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, pan? Tak, panie Paweł, słuchamy. Mnie że to powiem dziwi to, ja nie wiem, czy, czy, czy pamiętają, kiedyś na wsiach, że tak powiem, przyjeżdżał taki człowiek z e, ustem. Zbierał makulaturę, zbierał butelki, można było to zmienić na ganki, patelnie. Więc czy to tam korzystało z tego, że bardziej starsze osoby proszę, na wsiad korzystały z tego typu instytucji? Tak? Troszeczkę, że ja tak powiem, z wykluczenia może... Ale to też pomagało też w tym naszym recyklingu, którym teraz wydążymy, bo teraz tak, musimy jechać do tych matu, tak, oddać te butelki, to gdzieś, dojechać z tej wsi, bo nie ma na każdej wsi. A gdzieś zawsze, tak powiem, było raz na miesiąc, trzy razy, dwa miesiące ktoś przyjeżdżał, zbierał i mógł. Panie Pawle, znów, znów mam jakiś problem i znów trochę przerywa to połączenie, ale myślę sobie, że to, o czym pan mówi, to jest jeszcze jeden wymiar. To znaczy wymiar pewnej takiej stałości, że jest coś, co się dzieje, dzieje się niezmiennie, co miesiąc przyjeżdża ten sam człowiek. Ja już abstrahuję od, od tego, na ile to było użyteczne, tak jak pan mówił, ale że pewne rzeczy są, są po prostu stałe i do pewnych rzeczy możemy się przyzwyczaić. A dziś mamy z tym chyba po prostu coraz większy problem. No to pan Roman, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Romanie, za czym pan tęskni? Albo czego panu brakuje? Brakuje bardziej niż może tęsknie, ale e, gwaru dzieci na osiedlach. Ja mieszkam na osiedlu e, dawniej jeszcze na tym osiedlu, w którym mieszkam, praktycznie przy każdym roku był lat zabaw. Teraz są polikwidowane. Jest niby cisza, ale to ta cisza jest przykra, że nie ma właśnie paru. Dzieci. No prawie jest zrobione jakiś tam duży, gigantyczny plac, zabaw, ale tu już trzeba wyjść, 500, 300, nawet 700 metrów do niego dojść. To już jest, jak dziecko jest małe, to już jest wyprawa. Mhm. To pani Romanie, to ja mam to szczęście, że y, na moim podwórku y, grasują bandy dzieciaków w różnym wieku i właściwie, no, poza tymi godzinami szkolnymi, nawet y, zimą, y, słychać gwar, słychać krzyki to jest super. Natomiast jeżeli chodzi o te znikające dzieciaki, no to wiemy oczywiście, jaki mamy problem demograficzny, to jest raz, ale druga rzecz. E, na moim podwórku e, jest plac zabaw, zresztą właśnie został dopiero co wyremontowany, czekamy na otwarcie, ale na niedalekim podwórku był drugi plac zabaw, on został niedawno zlikwidowany. Wie pan dlaczego? Nie dlatego, że nie było dzieciaków, tylko dlatego, że hałas przeszkadzał sąsiadom. No to tyle, jeżeli chodzi o, o nasze tęsknoty. To pani Anna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Warszawy jako ponad 40-letnia osoba. I tu muszę powiedzieć, że chyba najbardziej tym brakuje takich spontanicznych odwiedzin. Więc imieniny, urodziny, jeszcze jako dziecko, młoda dziewczyna. Po prostu zbierała się danego dnia rodzina i to nie miało znaczenia. To był poniedziałek, piątek czy środa. Jakieś kwiatki, mały prezent i nagle była impreza, tak? Danego dnia, kiedy to święto wypadało. A teraz, no nie oszukujmy się, wszyscy przekładają to na sobotę, uszykowani, wszyscy już okay. zaplanowane wcześniej. Ale pani Anna, to z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że y, jesteśmy coraz bardziej zabiegani, coraz trudniej Dokładnie nam jest rzeczywiście tak. w spokoju wygospodarować takich kilka godzin, czy staliśmy się po prostu bardziej wygodni? Myślę, że tutaj jeszcze aspektem ważnym jest fakt, że przeprowadzamy się do innych miast. I ta rodzina, chociażby rodzeństwo, nie zawsze jest w danym mieście, a gdzieś dalej, tak? Poza tym wszyscy pracują dłużej, często do 16, 18, 19. Mało tego, biegamy z dziećmi na różne zajęcia. Kiedyś tego chyba nie było w takiej skali. Na pewno tak, I... ma pani rację. Kolejna rzecz, brakuje mi małych sklepów, takich konkretnej branży. Nie wiem, potrzebuję proszku, to kiedyś szła, szłam do... Z wielobranżowego, były proskie jakieś chemiczne rzeczy, tak? Teraz muszę iść do marketu, mm -hmm. tracę czasu sporo, pieczywo muszę iść albo do lokalnej, pieka... znaczy lokalnej to dużo powiedziane, do piekarni, albo też gdzieś tam market, prawda? Ale to Kiedyś... pani Anno, przepraszam, przypomniała mi pani na przykład o sklepiku, który był niedaleko mnie, sklepik z farbami, żarówkami, e, tego, kablami, tego typu rzeczami. Kurczę, jakie to było praktyczne i przydatne. Chciałam firanki, szłam do sklepu z firanami, a teraz market albo jakiś... Yy, albo ekskluzywne marki. Mm -hmm. Tak, tak. Takie wielopowierzchniowe, to się ładnie nazywa, tak? Potrzebowałam, nie wiem, kurtkę, szłam do sklepu odzieżowego, a teraz muszę jechać do Galerii Handlowej, aczkolwiek ja bardzo unikam Galerii Handlowej, od razu mówię, i szczęśliwie mieszkam w Warszawie, w takim miejscu, w Wawrze, gdzie jeszcze jest sklep wierobranżowy. taki tak zwany 1001 drobiadku, więc trochę chemii i kwiaty sztuczne. To nie chcę być złym prorokiem, dopracę, ale zastanawiam to... się, ile jeszcze wytrzyma. Dokładnie, proszę mi wierzyć, za każdym razem jak chodzę i ten pan, który tam sprzedaje od lat, jest coraz smutniejszy i widzę, że wiele osób, które przed laty jeszcze 3-5-10 lat temu tam robiły zakupy, siedzą teraz czy tam robią zakupy hmm. w okoliczym czy... Ale... czy, czy... To pani Anna, to Wielko przepraszam, bo, bo wybi wybił gong, ale to co na końcu pani powiedziała, to ja bym chciał do tego wątku zaraz powrócić z naszym gościem i z innymi słuchaczami, to znaczy do tego, na ile my sami też się niestety do tych zmian przyczyniamy. To była pani Anna, to teraz pan Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, czego mi brakuje? Najpierw powiem, że dzwonię z małej miejscowości, więc trochę z innego punktu widzenia yy, mogę to przedstawić. Na plus powiem, że stary zakład fryzjerski w pewnym małym mieście, do którego czasami jeżdżę, jeszcze działa. Jeszcze. Ale, no właśnie, jeszcze działa, ale, no właśnie, tak sobie myślę, czego mi brakuje? brakuje mi, trochę brakuje PKS-u, tak? Z punktu widzenia tego, co było dawniej. Tak, wie pan, bo dawniej właściwie były pks były te placówki terenowe, mm -hmm. i to nawet miejscowości, o których dzisiaj się mówi, że są za przeproszeniem krajidołami, tam też był zawsze przystanek i zawsze można było tam dojechać. No tak, i coś zawsze dojeżdżało, ma pan rację, no, ale dziś wszyscy mamy samochody, więc teoretycznie to nie powinien być problem. Teoretycznie. No teoretycznie, no właśnie, teoretycznie, ale wie pan, ale wykluczenie komunikacyjne na wsi, no niby teoretycznie jest to, wygląda to jakoś dobrze, ale wykluczenie komunikacyjne bardzo się daje we znaki, jest mm -hmm. to bardzo, poważny problem. Jeszcze dwie rzeczy poruszę. Brakuje mi, powiem panu szczerze, w wielu wsiach, bo ja mieszkam na wsi, były często zakłady, które były swoistym centrum życia tej wsi. W jednej wsi była cegielnia, w jednej była syropiarnia, w jednej była gorzelnia i to jakoś no jakoś ta wieś żyła, dopóki była ta wieś, a, a dopóki był ten zakład, a jak on został zamknięty, no to niestety, ale degradacja wsi zaczynała się bardzo szybko. No i jeszcze trzecie, powiem to, może się pan uśmiechnie, ale wie pan, czego mi brakuje? Trochę mi brakuje punktów skupu mleka. One były w każdej i, I pamiętam jeszcze jak byłem dzieckiem, że z ojcem tam tamto mleko Wspomnienia mam, mam fantastyczne, nawet jeszcze do dziś pamiętam zapach tego mleka <śmiech> I też mi tego brakuje No dobrze, to jeżeli <śmiech> chodzi o trzeci punkt, to rzeczywiście mogę się uśmiechnąć Bo ja takich doświadczeń nie mam od małego w wielkim mieście, więc u nas skupów nie było Ale wiem o co panu chodzi, znaczy tak podskórnie czuję w czym jest problem Panie Pawle, bardzo, bardzo dziękuję 22645, 2266, to pani Izabela, dzień dobry Dzień dobry. Mnie brakuje, proszę Państwa, oprócz tego, co przedmówcy mówili, do tego, że nie posługujemy się takim pismem pisanym. To znaczy, jak przeglądam stare dokumenty i widzę, że ktoś odręcznie wypisał, Jakieś zaświadczenie, czy jakieś dawne podania, to te dokumenty jakąś taką swoją duszę miał. Czy stare świadectwo, no to ja sobie przypominam, ojej, to mój wychowawca tak pisał, tak poprawiał na przykład błędy. A, A pamięta pani lekcję kaligrafii, przepraszam? Przez, o, tak. To wszystko jest takie pisane mhm. przez automat i dla mnie to już taki nie ma duszy. Na wszystko są schematy, jak ma widzieć, wyglądać CV, jak ma to wyglądać, jak ma tamto, a nie ma w tym wszystkim takiego człowieka autentycznego, bo jeżeli piszę, na przykład czytam jakieś wypracowanie ucznia, pisane odręcznie, to można już coś wyczuć, że jest zdenerwowany, czy że to mu z trudem przychodzi. No tego mi brakuje. Ja bym się chyba mógł pod tym własnoręcznie podpisać Właśnie nie komputerowo, a własnoręcznie pod tym, co pani powiedziała Bo jest coś na rzeczy, znaczy pisanie na kartce Ja bardzo lubię notować na kartce Bardzo często jak robię tego typu rzeczy, to nie biorę komputera Tylko właśnie plik białych kartek Gdzieś sobie tam nawet siedzę, piję kawę i, i, i odręcznie notuję Ale mam wrażenie, że to jest już czynność absolutnie umierająca Szkoda No to pan Dariusz, dzień dobry mi brakuje małych warsztacików, o. jakiś mhm. tam y, był ślusarz, na przykład u nas, no William na niego Heniu Zapalniczka dorobił wszystkie klucze, kluczyki y, brakuje tam, no takich majstrów, co, no jakiś rzecz się w domu zepsuła, nie wiem, wiartarka szła się do mistrza tam, to tam za dwa dni, trzeba było przyjść, było naprawione no dzisiaj tego już nie ma, no Zepsuje się wiartarka, trzeba i do sklepu kupić nową. Ale to Panie Dariuszu, to, to prostsza rzecz i, i bardziej prozaiczna. E, Tępi bo... nam się nóż. I co robimy? Musimy kupić nowy. No, no musimy, A pamięta pan, jak po, po podwórkach szło, chodzili tacy mistrzowie? To je, to bar, tak, bo bardzo mały byłem, to jeszcze pamiętam. Noże, mhm. nożyczki, oszu. Tak, tam, dokładnie. Takie koło mieli tam tak. Tak, tak. Ale do majstra się szło. Jak to w mały dzieciach się tam szło pogadać, popatrzeć, później się szło coś tam naprawić, to się i z tym majstrem pogadało, tam poklepał, nie raz za darmo zrobił, bo to się znało, tego mi brakuje. I takiej życzliwości w tych warsztatach co były. Każdy mm -hmm. każdego znał, tam lokalne to były. No dzisiaj to, to, to przepadło, tak? Tego mi brakuje, no i życzliwości w ogóle ludzi, tak? O, to Chodziło jest, się do sklepu, oddzielny temat. Do, dzień dobry. Pani odpowiedziała. Dzień dobry. Drzwi się przytrzymały, jak ktoś wychodził. Tak jest. Tego mi brakuje. Dzisiaj jest taka znieczulita ludzka, o, powiedzmy sobie. E, albo wszyscy egoizm, to możemy to różnie to. nazywać. Panie Dariuszu, bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. 22 645 22 66. Wracamy za chwilę. Radio. Jedynka. Za 20 minut, godzina 14, tylko szczerze na antenie jedynki, 22 645, 22 66. Świat pędzi jak szalony, świat zmienia się jak szalony. No i właśnie, są konsekwencje tych zmian. Znikają różne miejsca, znikają różne punkty, znikają małe sklepy, znikają kioski, znikają PKS-y i długa, długa lista już się pojawiła na naszej antenie. Za którymi z tych rzeczy tęsknimy? Czego nam brakuje i dlaczego? To jest pytanie do państwa. Są już pierwsi słuchacze, ale proszę o małą cierpliwość, ponieważ powrócimy teraz do naszego gościa. Przypomnę pani Aleksandra Musielak. Pani Aleksandro, no, otworzył nam się właściwie, można powiedzieć, worek z tymi wspomnieniami. E, tak, jak, i to było bardzo w ogóle interesujące i miłe tego posłuchać, bo e, myślę, że w większości z nas pewnie trochę nostalgia się teraz uruchomiła jakieś wspomnienia miłe właśnie z dzieciństwa. no Trochę to jest to, o czym mówiłam wcześniej. Ta nostalgia często wiąże się z takim powrotem do chwil, w których ten świat wydawał się nam prostszy, bezpieczniejszy i bardziej uporządkowany. po prostu Ale tak bardziej też przyjazny, jeżeli na przykład można było z tym sprzedawcą, z tym fryzjerem po prostu sobie porozmawiać, nie tak jak teraz? Tak, były jakieś więzi międzyludzkie I tak jak pan powiedział, redaktor, były też pewne rzeczy, które były stałe. To były też jakaś forma rytuału. Pójście na przykład do fryzjera, czy właśnie pójście po to mleko do punktu skupu, czy ten pan, który przyjeżdżał i wymieniał makulaturę mhm. na, na patelnie i garnki. To były, to były jakieś rzeczy, które były stałe a i budowały też jakieś nasze poczucie bezpieczeństwa, jakiejś stałości i tak dalej. A nostalgia się wiąże z taką mm, tęsknotą za czymś, co było po prostu dla nas emocjonalnie ważne. I trochę też się wiąże, najczęściej odczuwamy nostalgię wtedy, gdy teraźniejszość wydaje się nam mniej satysfakcjonująca niż przeszłość. I to niekoniecznie musi być tak, że będziemy to przekładać jeden do jednego, Natomiast w sensie takim, że brakuje nam konkretnie na przykład chodzenia do tego do punktu skupu, no bo pewne rzeczy chociażby technologicznie dzisiaj są po prostu łatwiejsze i powiedzmy to sobie szczerze. Natomiast wiąże się to z tym, że być może na przykład dzisiaj, to też wybrzmiało w tych wypowiedziach słuchaczych i słuchaczy, mamy coraz mniej satysfakcjonujących relacji z ludźmi. I tu jakbym miała dzisiaj podsumować to, co wybrzmiało z tych wypowiedzi, to mam wrażenie, że głównie to wszystko się wiąże z tym, że mamy takie poczucie, że tych więzi nam międzyludzkich brakuje, bo dużo było słuchaczy i słuchaczek, którzy mówili o tym, że nie rozmawiamy ze sobą w autobusie, w przychodni, Nawet, tak, na, nawet kontaktów wzrokowego unikamy jak ognia dokładnie. bardzo często. I to Panie Aleksandro, to tradycyjnie, proszę z nami pozostać, 22 2266 Ja się tylko jeszcze odniosę do no właśnie, do tych znikających punktów. Mam jedno zastrzeżenie, a propos nas. Czy nie jest trochę tak, że my sami sobie to robimy? To znaczy, jeżeli są takie małe sklepiki, to przestajemy do nich chodzić, bo wolimy dyskont, wolimy supermarket. Jeżeli jest jakiś zakład rzemieślniczy, to przestajemy do niego chodzić, no bo właśnie w sklepie czy też w galerii, w galerii handlowej mamy większy wybór i tam jest ciekawiej i tam jest fajniej. No, a potem żałujemy, że te miejsca znikają. No to pani Alicja, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsza, tu udało mi się do was dołączyć. Kocham wasze audycje. Dzisiaj z ogromnymi emocjami się wsłuchuję, ponieważ mam cudowne wspomnienie Kraków, Hala Targowa, sklep na białym u Kochasia ja jestem <grym> rocznik 84. Tak pani dokładnie pamięta? Z... Dokładnie pamiętam z moją mamą chodziłam do tego sklepu i po prostu panek eksped... ekspedient, który za lady każdą kobietę witał, miłym kochanym, kochaniutka, kochana po prostu niesamowite, dzisiaj tego nie ma, za tym tęsknię, serdecznie pozdrawiam moją mamę Cecylię, z którą tam chodziłam i wszystkie kobiety, które tego miłego ekspedienta doświadczyły. Pani Enicio, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, dwadzieścia dwa, 22 czterdzieści pięć, dwadzieścia, sześćdziesiąt sześć, pani Małgorzata, dzień dobry dzień dobry Ja tęsknię za listonoszem. Pochodziłam z dużego miasta, bardzo dużego, to był Wrocław i jeździłam do dziadków na wakacje. I listonosz trzy razy w tygodniu przynosił gromadę rolników. Polski. Mm -hmm. A ja z utęsknieniem czekałam na niego, czytałam ją od deski do deski, bo na wsi po prostu nie było co czytać. I jako dziecko przeczytałam całą tą gromadę. A w efekcie skończyło się na tym, że ponieważ byłam wielkim męściuchem, to skończyłem w efekcie Akademię Rolniczą. No i proszę za... bardzo, jakie są później konsekwencje takiego czytania. Pani Małgorzato, A, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645, 22, 66. To jeszcze pan Wojciech. E, dzień dobry dzień panie dyrektorze. dzień dobry państwu. E, Tęsknię nie można powiedzieć, no takie nostalgie. Z małej miejscowości jestem za takimi imprezami wiejskimi, tudzież w małych miasteczkach za dyskotekami. Teraz nie ma takich relacji młodzieży i co za tym się wiąże, no też moim zdaniem to jakieś nawiązanie relacji między nimi. A jak są jakieś imprezy, to tak jak powiedziała moja żona ostatnio była na, takim, na takiej imprezie okolicznościowej, z młodymi można teraz pochopsać. Oni po prostu nie umieją zatańczyć w ogóle. Nie mają się gdzie tego nauczyć. O przepraszam, panie Wojciechu, a... mogę o coś spytać, bo przyszedł tak, mi do głowy proszę? pewien pomysł. Myśli pan, że temat pod tytułem, czy potrafimy tańczyć, w Tylko Szczerze, to byłby dobry temat? O Bardzo dobry, bardzo dobry. Panie redaktorze, to no Super. Dobrze, no to yy, panie jeszcze, Wojciechu, kwestia no. kilku dni, zrobimy coś takiego. <grych> dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. To był pan Wojciech. No i proszę bardzo, mamy temat na którejś z kolejnych wydań, tylko szczerze. 22 645, 22 66. No to wracamy do naszego gościa, przypomnę pani Aleksandra Musielak, psycholożka. Pani Aleksandro, jest po części tak, że no oczywiście... Przed pewnymi zmianami nie uciekniemy, ale niestety do pewnych zmian, również tych negatywnych, których potem żałujemy za którymi e, tęsknimy, no sami też przykładamy rękę. E, wybierając na przykład to, gdzie robimy zakupy. Wybierając to, czy m, po pożarówki pójdziemy do naszego osiedlowego małego sklepu, czy jednak pojedziemy do, do galerii, do supermarketu, bo tam przy okazji kupimy jeszcze wiele innych rzeczy i kupimy je taniej. Tak, zgadzam. Zgadzam się z tym. Ostatnio u mnie, ja jestem w Gdańsku i u mnie w dzielnicy jest żałoba, bo u, właśnie zamknęli nasz ukochany sklep rybny. E, no ale właśnie. No, A, gdyby byli klienci, to pewnie dokład... by dalej działał, tak? Dokładnie, dokładnie tak. I e, wszyscy uwielbiali i chodzili, ale głównie przed świętami. No i pan jasno zadeklarował, że się nie utrzyma tylko mhm. z tego, jak będzie sprzedawał dużo święta. No i to tak jak pan mówi, trochę musimy też wziąć odpowiedzialność za to, że pewne rzeczy się zmieniają, bo pozwalamy na to, żeby się zmieniły, tak. Oczywiście tutaj też w przypadku sklepów to jest aspekt często nawet niewygody, ale po prostu ekonomiczny, no trudno konkurować z dużymi sieciami handlowymi, które mają po prostu inne ceny I, e, i jak już tam robimy zakupy, to nie tylko to jest wygodniejsze, a nie trzeba iść tu do sklepu rybnego, tu do mięsnego, tylko wszystko w jednym miejscu, ale również często to jest po prostu kwestia ceny. Mhm. Ale być może czasami warto jest tych kilkadziesiąt, czy nawet kilka złotych dopłacić, żeby móc te zakupy zrobić w zupełnie innej atmosferze, żeby potraktować to nie jako zakupy, a no właśnie, nie wiem, spacer po osiedlu, spacer po, po ulicy i możliwość porozmawiania z ekspedientką, którą znamy od 10, 15 czy 20 lat. To pani Aleksandro, przed nami jeszcze chyba już ostatnia słuchaczka pani Barbara. Dzień dobry pani Barbaro. A, dzień dobry, a ja tęsknię za życiem na wsi. O. Dawniej było całkiem inaczej. Wszystkie prace polowe pomagali sobie sąsiedzi. Przy wykopkach było... Około 15 ludzi, a potem nikt nikomu nie płacił tych pieniążków za tą pracę, tylko trzeba było iść i odrabiać. Po takiej pracy było ognisko, był upieczony zawsze placek ze śliwkami. Ojej, i był kompot. Mm ze śliskami. Tak samo było, jeżeli była młodzka, Wszystkie takie. E, dzieci bawiły się na sianie w stodole. Tam nawet mogło było się, tam można było się wyspać, przespać. Teraz tego nie ma. Tęsknię za jedzeniem, które wtedy było. Było to całkiem inne. Mleko od krowy, masło, ser e, w zimie, kiełbaska, swojska. Teraz jest inne życie. Mhm. Pani Barbaro, to, to ja mam inny przykład, jeżeli chodzi o jedzenie. Proszę spróbować z takiego mleka kupionego w sklepie zrobić dziś takie klasyczne, zsiadłe mleko. No po prostu się nie da i koniec. Pani Barbaro, no to... bardzo, bardzo dziękuję. Za tym smakiem ja na przykład bardzo, bardzo tęsknię, ale nie wiem, czy to jest w tej chwili do zrealizowania. Obawiam się, że nie. To dosłownie na kilka sekund. Wracamy jeszcze do naszego gościa, pani Aleksandra Musielak, psycholożka Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Panie Aleksandro, jak w takim razie do tych nostalgicznych y, y, wspomnień, do tych żali podchodzić? Podchodzić y, w taki sposób, że nostalgia wbrew pozorom ma bardzo ważne funkcje, takie i emocjonalne i społeczne y, w naszym życiu. Po pierwsze ona wzmacnia poczucie przynależności, powoduje, że nasze życie ma jakąś ciągłość reguluje nam nastrój i obniża nam poziom stresu. Czyli nie, ma, nie musimy się bronić przed takimi wspominkami. Absolutnie mhm. nie. One nam często też pozwalają po prostu motywować się do tego, żeby w jakichś trudnych sytuacjach, żeby jednak podejmować jakieś trudne działania, y, pozwalają nam właśnie wrócić do takich y, wspomnień. Z to pani Aleksandro, które to przepraszam. Szczęście. To właśnie, raz, że szczęście, dwa, jeżeli nie chcemy czegoś stracić, to walczmy o to, chodźmy tam, kupujmy tam, to a właśnie. być może takie miejsca przetrwają. Bardzo pani dziękuję za udział w audycji, a teraz już dziękuję. bardzo szybko spoglądam w bok, w swoją lewą stronę. Ula Kaczyńska, dzień dobry. My też będziemy, też w, walczyć z tym i tęsknić też będziemy za bezstresowymi dniami, bo rozmawiamy o książce Kobieta z Relaksją, Zajrzymy do Teatru Studio w Warszawie, gdzie trwają ostatnie przygotowania do naszego wieczornego słuchowiska. O tym ze szczegółami opowie Martyna Podolska. A po godzinie 15, ponieważ mamy Międzynarodowy Dzień Tańca, zajrzymy za kulisy tańca z gwiazdami czyli jednego z najpopularniejszych show telewizyjnych w Polsce. Ale nie, żeby sprawdzić, jak radzą sobie tancerze tylko jak powstają. Kreacje do tego U, programu. Też tak. ciekawy wątek, więc to wszystko i wiele, wiele więcej, i bardzo dużo dobrej muzyki. Powtarzam to za każdym razem po godzinie 14. .00. Jedynka: Polskie Radio hit you when you die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 Ewa Mierzajowska zapraszam na ekspresowej 11c w rokietnicy, czyli między węzłami Poznań Rokietnica i Poznań Północ doszło do awarii ciężarówki. Na szóstym kilometrze jest zwężenie w kierunku piły i tutaj służby obiecują, że do 15 powinna ta awaria zostać usunięta. S 61, trasa szczuczyn suwałki w pobliżu Ełku. Tutaj jest zwężenie w kierunku suwałk na 131 kilometrze ze względu na wyciąganie samochodu ciężarowego z rowu, i to już jest poprawa sytuacji, bo wcześniej przez pewien czas droga była całkowicie zablokowana i trzeba było jechać objazdem od węzła Euk Południe do węzła Ełk Wschód. I Państwu polecam też ten objazd, dlatego, że Korek jest rzeczywiście w tym miejscu, a wcześniej doszło do kolizji samochodu ciężarowego. No i tutaj wygląda na to, że prace już zmierzają ku końcowi, ale jednak zwężenie nadal występuje. A czwórka. Odcinek między węzłami Kędzierzyn-Koźle-Krapkowice w pobliżu Dolnej. Tu ze względu na awarię samochodu ciężarowego zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia na 268 kilometrze Tutaj przejazd możliwy jest tylko pasem awaryjnym i w tym miejscu utworzył się korek. Teraz Opolszczyzna i Droga Krajowa numer 45 na trasie opole Kluczborg w pobliżu Zawady-Węgier ze względu na zderzenie dwóch samochodów osobowych. W tym wypadku poszkodowana została jedna osoba. Kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem na 113 km. Jeszcze S5, odcinek między węzłami Święciechowa i Lipno w pobliżu Mopu-Wilkowice. Tutaj po pożarze samochodu osobowego jest zwężenie w kierunku Poznania na 6 km. Na szczęście tutaj nie ma poszkodowanych. I jeszcze wyjaśniamy ten korek na A4 na wysokości Nowej Wsi Legnickiej na jezdni w kierunku Wrocławia. Tam dziś trwa malowanie pasów. To informacja od naszych słuchaczy.